Wibracja 75. Uwolnienie karmy. Dochodzimy powoli do etapu Twojej duchowej wędrówki, kiedy znacznie zacieśnisz swoje duchowe połączenie i nauczysz się więcej o wsparciu, które czeka na Ciebie w kwitnącym, niesamowitym wszechświecie. Wszyscy znamy pojęcie karmy i już omówiliśmy je z grubsza w poprzednich rozdziałach. Zdecydowaliśmy, że jest to duchowe prawo przyczyny i skutku. Każda twoja czynność wpływa na następny krok, który podejmujesz w życiu, ponieważ twoje zachowanie jest wrażeniem twojego prawa przyciągania. Chociaż z pewnością rozumiesz, o czym mówię, postaram się jednak jeszcze bardziej uprościć tę kwestie. Prawo przyciągania oznacza, że twoje zachowanie przyciąga w twoim kierunku podobne doświadczenia i energię. Jest jednak pewien aspekt karmy o którym jeszcze nie mówiliśmy, mianowicie poprzednie wcielenia. Rozróżniamy dwa rodzaje przeszłych żyć, te, które chcemy zostawić za sobą, oraz te, z których wyciągniemy jakieś korzyści podczas lekcji, którymi się obecnie zajmujemy. Karma lub wspomnienia przeszłych wcieleń, które wpływają na naszą zdolność przyciągania, czasem bez naszej wiedzy, mogą towarzyszyć nam od urodzenia. Możemy nie zdawać sobie sprawy z ich istnienia, a i tak wytworzą na naszej drodze blokady. Na szczęście zawsze możemy poprosić Boskość o pomoc w oswobodzeniu nas ze starej karmy i wkroczeniu na nowy poziom wolności. Pamiętam czas, kiedy pracowałem z pewną kobietą, która nie mogła mieć dzieci. Byłem zaintrygowany. Gdyż lekarze zajmujący się nią i jej mężem nie stwierdzili absolutnie żadnych problemów ani przeciwskazań. Przyszła do mnie, straciwszy wszelkie nadzieje, i poprosiła o pomoc w rozwiązaniu problemu na poziomie duchowym. Pamiętam, że poczułem wtedy jej starą traumę z przeszłości, która stała na drodze pomiędzy nią a jej upragnionym macierzyństwem. Połączyłem się z nią na poziomie duchowym i dostrzegłem, że w przeszłości trzykrotnie była matką, lecz za każdym razem jej dzieciom nie dane było żyć. Od tamtego czasu, odsunięta od społeczeństwa, prowadziła smutne i samotne życie. Lęk przed utratą kolejnego dziecka narodził się ponownie i stworzył blokadę. Kiedy wyjaśniłem kobiecie całą sytuację, odparła że w głębi duszy wiedziała, że właśnie to stanowi jej problem. Słysząc moje wytłumaczenie, coś jakby zaskoczyło w jej głowie. Rozpłakała się i uwolniła nagromadzone emocje. Uporaliśmy się z jej starą karmą dzięki modlitwie, a w trakcie pracy nad poniższą książką otrzymałem zdjęcie jej córki. To niesamowite, że rozwiązała swój problem dzięki odrzuceniu starego żalu. Jeżeli w tej chwili w Twoim życiu dzieje się coś niedobrego i czujesz, że potrzebujesz cudu, być może i w Twoim przypadku wisi nad Tobą energia karmy dzieląca Cię od rozwiązania problemu. Czas poprosić Wszechświat o pomoc. Wibracja na dziś. Dzisiaj pokażesz Wszechświatu, że jesteś gotowy, by uwolnić całe pokłady karmy ze swojego obecnego życia oraz tych minionych i wypełnić swoją misję. Wiedz, że jeżeli tkwią w tobie urazy dotyczące przeszłych wydarzeń, będą ci odebrane razem z karmą przeszłości, której już nie potrzebujesz. Boski Wszechświecie, Władcy Karmy, dziękuję za wysłuchanie mojego wezwania. Jestem chętny i gotowy, by uwolnić wszelkie blokady energii, które stoją między mną a moją misją. Dziękuję za usunięcie karmy z mojego życia obecnego i wszystkich już minionych. Moja dusza jest najczystszym aspektem mojej istoty i jestem gotowy, aby ta czystość i łaska płynęły przez każdą część mojego życia. W tej chwili odrzucam, odwołuję i kasuję wszelkie karmiczne więzy, energię i lęki z mojego DNA, ponieważ mam duchowe prawo, by być wolnym. Karma znikła. Wkraczam w nową fazę. Niech tak się stanie. Podziel się wibracją. Dzisiaj odrzucam, odwołuję i kasuję wszelkie lęki przeszłości.